Przeciw Niemcom Rosja będzie miała Polskę po swojej stronie. Wreszcie uświadomić opinię polską co do położenia naszej sprawy we współczesnym układzie stosunków międzynarodowych, co do roli Niemiec w kwestii polskiej i co do zadań naszej polityki. Ma się rozumieć. Zdawałem sobie sprawę z tego, że jedna książka nie wywoła nagłego przewrotu w pojęciach i głębokich zmian w polityce. Uważałem ją wszakże za konieczny początek akcji politycznej, którą należało rozwinąć na wszystkich dostępnych dla nas polach. Książka Niemcy, Rosja i kwestia Polska to zadanie spełniła w większej nawet niż się spodziewałem mierze. Zwłaszcza w Rosji i we Francji, zainteresowała ona szerokie koła polityczne sprawą polską, zjawiającą się w nowej fazie, i zwróciła uwagę na te strony polityki niemieckiej, o których uwydatnienie nam chodziło. Książka moja milczała o wielkim celu polityki polskiej. Nie było w niej deklaracji o naszym dążeniu do odbudowania państwa. Ma się rozumieć. Przeciwnicy polityczni w kraju na tej zasadzie oskarżyli mnie i cały obóz polityczny o to, żeśmy się wyrzekli niepodległości. Tymczasem każdy, kto przeczytał inteligentnie i uczciwie książkę, w której kwestia polska jest przedstawiona jako jedna, integralna całość we wszystkich trzech zaborach, musiał Widzieć, że jedynym sposobem celowego i trwałego rozwiązania kwestii, jaki z jej przedstawienia wynikał, było zjednoczenie ziem polskich i odbudowanie państwa. Były w niej wszystkie przesłanki do niepodległości. Tylko nie wypowiedziano wniosku. Dlaczego? Dla bardzo prostej przyczyny. W czasie, kiedy pisałem tę książkę, Byłem w wieku dojrzałym, kiedy w polityce robi się to, co prowadzi do celu, a unika się tego, co od celu oddala. Tradycja naszych powstań i polityki powstańczej nie sprzyjała dojrzewaniu politycznemu ludzi i ci, co na tej tradycji kształcili swe pojęcia, nie mogli rozumieć polityki jako czynności celowej, czynności, która sobie stawia jasny, konkretny cel i wybiera do niego odpowiednie drogi. W ich pojęciach polityka polska polegała na uroczystym deklarowaniu tego, czego się chce i na protestowaniu czynnym lub słownym przeciw temu, czego się nie chce. Wszystko, co w zakresie sprawy polskiej wyrastało ponad ten prymitywny poziom pojęć, było dla ich umysłów niedościgłe. Nie dlatego, że byli w ogóle dziećmi, bo umieli nieraz zupełnie celowo postępować w innych sprawach. Tylko dlatego, że sprawy polskiej, sprawy niepodległości, nie pojmowali realnie, konkretnie. Była to w ich umysłach sprawa oderwana od życia, do której się logika czynu nie stosuje. Chwila, w której się moja książka ukazała, nie była chwilą realizacji i nie wymagała wyraźnego określenia naszych celów i żądań. Byliśmy w okresie przygotowania, kiedy potrzebne było oddziaływanie na sytuację w sposób dla nas korzystny, umożliwiający nam, gdy na to czas przyjdzie, postawienie programu i urzeczywistnienie celu naszych żądań. Dziecinną byłaby polityka, która by, uważając za konieczne dla sprawy polskiej podcięcie niemieckich wpływów w Rosji, Zaczęła od wywieszenia programu niepodległości, oddania broni w ręce Niemcom, którzy swój wpływ w Rosji opierali zawsze na straszeniu jej niebezpieczeństwem polskim. I trzeba było nie mieć najmniejszego pojęcia o współczesnym sposobie myślenia, Od i trzeba było nie mieć. Wchodzimy jeszcze raz. I trzeba było nie mieć najmniejszego pojęcia o współczesnym sposobie myślenia politycznego na Zachodzie, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, iż wystąpienie w owej chwili z programem odbudowania państwa polskiego Byłoby przyjęte jako fantazja, nie licząca się wcale z rzeczywistością, a oprócz tego jako dążenie do popsucia stosunków państw zachodnich z Rosją. I zniechęciłoby tylko do jakiegokolwiek zainteresowania się na nowo kwestią polską. Do takiego nonsensu ani ja, ani towarzysze moi w pracy politycznej nie bylibyśmy zdolni i dlatego właśnie zdołaliśmy zorganizować w zakresie naszych sił i środków politykę polską. Po długim okresie, w którym Polska polityki istotnej, zasługującej na to miano, nie miała. Muszę to stwierdzić, że w kraju, w stosunkowo szerokich kołach społeczeństwa zaczęto nas i naszą politykę rozumieć, że zarówno w naszym obozie, jak i poza nim szybko rosła liczba ludzi widzących dobrze, dokąd idziemy i podzielających nasze stanowisko w wyborze dróg działania. Było już widoczne, że gdy przyjdzie chwila rozstrzygająca, nie znajdziemy się w położeniu nierozumianej przez ogół garstki ludzi, ale że będziemy mieli za sobą większość narodu. I moją książkę na ogół w Polsce zrozumiano. Nie tylko w tym, co powiedział, ale i w tym, czegom nie dopowiedział. Nie przeszkodziło to, że wywołała ona, jak to zaznaczyłem, liczne napaści, ba, nawet szyderstwa. Książka jako czyn polityczny nie wystarczyła i pisząc ją szukałem jednocześnie terenu, na którym moglibyśmy rozwinąć akcję paraliżującą politykę Niemiec. Dającą Polsce rolę czynnika polityki europejskiej, a jednocześnie utrudniającą rządowi rosyjskiemu jego przeciwpolską politykę i pomagającą do wytworzenia w Rosji obozu, który by się z nami, przeciw Niemcom i przeciw polityce rządu sprzymierzył. Nie trudno było spostrzec, że najpodatniejszym i najdostępniejszym dla nas terenem do takiej akcji jest świat słowiański, Austro-Węgier i Bałkanów. Tej właśnie części Europy, w której Niemcy najenergiczniej pracowały, największe robiły postępy i najmniej ze strony mocarstw trójporozumienia spotykały przeszkód. pan Panslawizm tak energicznie swego czasu propagowany przez Rosję, należał już właściwie do przeszłości. Zadała mu cios ewolucja narodowa ludów słowiańskich. Rosnące szybko poczucie samoistności narodowej tych ludów sprowadziło do absurdu ideę zlania strumieni słowiańskich w Morzu Rosyjskim. Solidarność słowiańska mogła się już oprzeć tylko na uznaniu samoistności każdego z narodów słowiańskich, na jej poszanowaniu przez innych Słowian i na współdziałaniu tych narodów zarówno w ich rozwoju cywilizacyjnym, jak w obronie przeciw wspólnym wrogom. Zrozumienie tego sprawiło, że Słowianofilstwo w samej Rosji szybko zanikało, że Rosja dla Słowian znacznie ochłodła, i przestała podsycać propagandę słowianofilską. Jednakże wobec szybkich postępów ekspansji niemieckiej w kierunku Bliskiego Wschodu, poprzez Austro-Węgry i Bałkany, postępów zagrażających silnie mocarstwowemu stanowisku państwa carów, zdawano sobie sprawę w Rosji ze znaczenia dla niej narodów słowiańskich i ich zachowania się politycznego. Polityka zagraniczna Rosji tych narodów nie lekceważyła. Starała się je mieć wśród nich sojuszników i nawet, jak w Serbii, robiła to z dużym powodzeniem. Ten, kto zdawał sobie sprawę z tych zmian w świecie słowiańskim, a to przecie nie było tak trudne, musiał zrozumieć, że wytworzyły one sytuację dla nas korzystną. Dawny panslawizm, który patrzył na Słowian jako na potencjalnych Rosjan, mógł ogłaszać nas za zdrajców słowiańszczyzny, bo jako naród z bogatą przeszłością dziejową, z opartą na niej wybitną indywidualnością narodową i odrębnym, a bogatym życiem duchowym, związany przez swą religię i cywilizację ze światem łacińskim, a nie bizantyńskim. Najmniej ze wszystkich Słowian mieliśmy kwalifikacji do tego, żeby się stać Rosjanami. Wszelkie też wysiłki zwrócone ku zrobieniu z nas Rosjan były beznadziejne. W nowym położeniu, kiedy rozwój narodowy Słowian zachodnich i południowych zrobił ogromne postępy, kiedy Czesi, Serbowie, Bułgarzy poczuli się odrębnymi Samoistnymi narodami. I ta samoistność stała się im drogą, kiedy solidarność słowiańska mogła się tylko na uznaniu tej samoistności każdego z narodów oprzeć. Zarzut zdrady sprawy słowiańskiej można było zwrócić tylko do Rosji, która wespół z Niemcami pracowała nad zniszczeniem bytu wielkiego narodu słowiańskiego Polski. Podniesienie wtedy na nowo idei słowiańskiej, niedogodne dla Rosji z jej przeciwpolską polityką, dla Polski przedstawiało ogromne korzyści. O ile by się dało postawić sprawę szczerze, uczciwie w świadomości ludów słowiańskich, a to przy należnej pracy z naszej strony było możliwe. Przed Rosją stawała alternatywa albo zerwać współpracę z Niemcami przeciwko Polsce, zmienić swoją politykę polską, Albo wyrzec się poważniejszego wpływu na Słowian zachodnich i południowych. Już w roku 1907 zdecydowałem się zużytkować teren słowiański do akcji przeciw Niemcom. Pozostawała tylko kwestia sposobu wykonania podniesienie sprawy Solidarności Słowiańskiej i rozwinięcie na tym tle poważnej akcji nie mogło być zrobione z inicjatywy polskiej. Stojąc od dawna poza nawiasem ruchu słowiańskiego ze względu na kierunek, jaki mu nadał wpływ rosyjski, nie byliśmy dostatecznie zbliżeni ze światem słowiańskim i nie mieliśmy odpowiednich stosunków w tym świecie. Z drugiej strony ruch słowiański, odradzający się z inicjatywy polskiej, powitany był w całej Rosji z nieufnością, która by rozwój jego sparaliżowała. Inicjatywa tedy musiała wyjść z innej strony. Ze wszystkich narodów Czesi byli zawsze najgorliwszymi propagatorami idei słowiańskiej i mieli najmocniejsze stanowisko w świecie słowiańskim. Na czele polityki czeskiej stał Kramasz, przekonany Słowianofil, człowiek odznaczający się wielkim talentem i energią wysoko noszący sztandar czeskiej niezawisłości narodowej, co go oddalało od dawnego panslawizmu. Był on jednocześnie wielkim przyjacielem Rosji i przyjaźń swą dla niej głośno manifestował. Ciesząc się wielką powagą zarówno w Rosji, jak i w krajach słowiańskich, Austro-Węgier i Bałkanów, był on niejako przeznaczony na Inicjatora Nowego Ruchu. Od niego też postanowiłem zacząć. Uprosiłem jednego z ludzi, stojących poza naszym obozem, ażeby pojechał do Kramarza i zapewnił go, iż gdyby chciał dać inicjatywę do zbliżenia się i porozumienia narodów słowiańskich w celu współdziałania w pracy cywilizacyjnej i gospodarczej i wspólnej obrony przeciw postępom wpływów niemieckich, my weźmiemy żywy udział w tej akcji. Zrobiłem to naturalnie po uprzednim zawiadomieniu kierowników Koła Polskiego w Wiedniu, uważając, że byłoby nielojalnością z naszej strony gdybyśmy bez ich wiedzy rozpoczynali akcję, mogącą się silnie odbić na stosunkach wewnętrznych państwa austriackiego. I tu muszę stwierdzić, że jakkolwiek politycy nasi w Austrii nie przyjęli naszych planów ze szczególnym entuzjazmem, jakkolwiek widzieli, że nasza akcja może im nawet w pewnej mierze być niedogodną, ze względu zwłaszcza na ich stosunek do Czechów, to jednak nie uważali za możliwe naszym próbom się sprzeciwiać z racji znaczenia, jakie mogą one mieć dla naszej polityki w zaborze rosyjskim. Dodam, że z rozmów, jakie miałem wówczas nawet z konserwatywnymi przedstawicielami Galicji, wyniosłem wrażenie, że zaufanie ich do państwa austriackiego jest słabe, że nie budują oni przyszłości naszego narodu, na trwałym związku z polityką tego państwa. Dlatego też i później, po wybuchu Wielkiej Wojny, wiedziałem dobrze, iż to, co wystąpiło w Krakowie pod zuchwałą nazwą Naczelnego Komitetu Narodowego, reprezentowało słabą mniejszość nie tylko Polski wziętej jako całość, ale nawet naszej dzielnicy austriackiej kramarz bez wahania zdecydował się dać inicjatywę i stanąć na czele akcji. I to był początek neoslawizmu. Polityk czeski przybył w maju 1908 roku do Petersburga na przedwstępną konferencję, na której od razu odgrodził się od dawnego panslawizmu. Nie przychodzimy tu, zwrócił się do Rosjan, jako ubodzy krewni z prośbą o pomoc. Bo w dzisiejszych warunkach My bodaj możemy dać wam więcej niż wy nam. Chcemy iść z wami, jako równi z równymi i wspólnie pracować dla dobra wszystkich narodów słowiańskich. Od razu też na tej konferencji wysunęła się na czoło kwestia polsko-rosyjska. Stwierdzono, że polityka rosyjska względem Polski jest największym niebezpieczeństwem dla przyszłości słowiańszczyzny postanowiono zwołać do Pragi na lipiec 1908 roku przygotowawczy zjazd słowiański. Określenie charakteru nowej akcji słowiańskiej dane na konferencji w Petersburgu zdecydowało od razu o udziale w niej Rosjan. Resztki słowianofilów dawnego typu, które się zjawiły na przyjęcie kramarza, usunęły się. Szczerze i uczciwie przystąpili do współpracy ludzie umiarkowanie liberalni, a zarazem gorący patrioci rosyjscy, jak Mikołaj Lwów, Makłakow, prezes Dumy, Chomiakow i inni. Wszystko, co było związane bliżej z Niemcami lub Żydami, zostało na boku. Było do przewidzenia, że rząd zaskoczony tą akcją bardzo dla niego niedogodną, nie pozostanie względem niej biernym. Nie mógł on przeciw niej otwarcie wystąpić, bo to by zdyskredytowało Rosję w świecie słowiańskim. Musiał więc szukać możliwie zręcznego sposobu paraliżowania jej bez ujawniania swej nieżyczliwości. Tego zadania podjęli się ludzie z obozu najbardziej zbliżonego do stoły pina – z obozu nacjonalistów, a przede wszystkim głośny ze swych wystąpień w dumie Włodzimierz Hrabia Bobryński. Przyłączenie się jego i jego towarzyszy do akcji było dla niej wielkim niebezpieczeństwem, które my Polacy widzieliśmy od początku, ale które myśmy nie mogli zapobiec. Ile, że inni uczestnicy akcji widzieli w tym ogromną zdobycz i wierzyli, że Bobriński i jemu podobni ulegną wpływowi nowego kierunku i zasymilują się. Nie wierzyli, że Bobriński rozbije całą pracę. Dla społeczeństwa polskiego, któremu Bobriński ze swej fizjonomii politycznej był dobrze znany, udział jego był odstraszający. Niemniej przeto w szerokich kołach u nas dobrze już rozumiano nasze cele i naszą politykę. Jakkolwiek terenu dla neoslawizmu nie mieliśmy czasu należycie w kraju przygotować. Poczynania nasze w tym kierunku przyjęte zostały z zaufaniem i spotkały się z poważnym poparciem ze strony ogółu. Ja osobiście miałem pozycję w kraju mocną. Świeżo jeszcze wzmocniłem ją paru przemówieniami w dumie, w których poddałem ostrej krytyce rządy rosyjskie w Polsce. Zjazd w Pradze odbył się przy udziale delegacji polskiej ze wszystkich trzech zaborów, a atmosfera panująca na nim zapowiadała pomyślną dla całej akcji przyszłość. Nastąpiło też poważne zbliżenie polsko-czeskie, które się wyraziło następnie w wielkich zbiorowych wizytach, czeskiej w Warszawie i polskiej w Pradze. Od zjazdu praskiego Bobriński zaczął wykonywać swój, czy też poddany mu plan, najskuteczniejszy, o ile chodziło o rozbicie neoslawizmu od wewnątrz. Uderzył on w punkt, na którym panowała najgłębsza różnica pojęć pomiędzy nami, a mniejszymi narodami słowiańskimi i na którym najłatwiej było wywołać nieporozumienia. Myśmy nigdy nie utonęli w morzu obcej cywilizacji. Niemieckiej, węgierskiej czy tureckiej Jak to było z naszymi współbraćmi słowiańskimi Na zachodzie i na południu Ale przeciwnie, szerzyliśmy swoją Na przyległych do Polski ziemiach Stąd naturalną całkiem rzeczą była Głęboka różnica między nami i nimi W pojęciu tego, co się nazywa obszarem narodowym Wyzwalając się spod wpływów obcych, budowali oni swój byt narodowy na nowo na podstawie wyłącznie językowej, na obszarze, na którym język macierzysty się zachował. Stąd obszar narodowy w ich pojęciu utożsamiał się z obszarem etnograficznym i językowym. My zaśmieliśmy pojęcie obszaru narodowego właściwe wszystkim większym narodom, których samoistny byt cywilizacyjny nigdy nie został przerwany w których cywilizacja nigdy nie ustąpiła miejsca innej. W tym pojęciu obszar narodowy nie kończy się na granicach obszaru etnograficznego, ale tam, gdzie kończy się panowanie, przewaga cywilizacji narodowej. Zrozumienie naszego stanowiska było dla innych Słowian bardzo trudne, zwłaszcza gdy chodziło o naród nieposiadający swego państwa, nie będący potężnym mocarstwem. Tę właśnie różnicę pojęć usiłował wyzyskać Bobryński i manifestując głośno swe uczucia słowiańskie, a nawet swą miłość do Polski, zrobił sobie specjalność z przeprowadzenia granicy między Polską a Rosją w ten sposób, że Rosja rozciągała się na zachód wszędzie, dokądkolwiek sięgała mowa ruska, równoznaczna w jego pojęciu z rosyjską. Wiedział, że na tej drodze dojdzie na pewno do konfliktu z Polakami. Przy czym miał duże widoki, że większość Słowian stanie po jego stronie. My ten spór staraliśmy się jak najbardziej oddalać. A natomiast przypieraliśmy nacjonalistów rosyjskich do murów w sprawie ich stosunku do rdzennej Polski. Wiedzieliśmy, że nie zdobędą się oni na wyraźne wystąpienie przeciw polityce rządu. Chcieliśmy tym sposobem zdemaskować ich nieszczerość i zdyskwalifikować ich jako polityków słowiańskich. Na naradach polsko-rosyjskich w Petersburgu, będących następstwem zjazdu praskiego, nie doszliśmy do określonego wyniku w znacznej mierze skutkiem niezdecydowanego stanowiska przewodniczącego na nich kramarza. W następstwie wszakże Bobriński nie znalazł dla siebie innego wyjścia, jak oświadczyć w memoriale złożonym przezeń przedstawicielowi jednego z krajów słowiańskich, który próbował pośredniczyć między Polakami a Rosjanami, że Rosja nie może pozwolić na swobodny rozwój cywilizacji polskiej wrdzennej Polsce Dopóki ta cywilizacja nie przestanie panować Na ziemiach ruskich Które dawniej do Polski należały W tych warunkach Niemożliwość współdziałania naszego Z nacjonalistami rosyjskimi Okazała się dla wszystkich innych Słowian Widoczna I nowa akcja słowiańska Po drugim zjeździe w Sofii, Który się odbył już Bez urzędowego udziału Polaków Ucichła. Niemniej przeto ruch neoslawistyczny, pomimo krótkiego trwania, miał duże znaczenie. Poruszył on umysły w krajach słowiańskich, wzmocnił czujność na niebezpieczeństwo niemieckie, zmusił państwa zachodnie do zwrócenia baczniejszej uwagi na robotę Niemców w Europie Środkowej i na znaczenie bariery, jaką na drodze ekspansji niemieckiej stawiają narody słowiańskie zaczynając od Polaków, a kończąc na Serbii. Wreszcie, co najważniejsze, dał początek organizacji nowego obozu przeciwniemieckiego w Rosji. Obozu całkowicie zdającego sobie sprawę z zależności Rosji od Niemiec i stawiającego sobie za zadanie z tej zależności się wyzwolić. Niewątpliwie też odegrał on niemałą rolę Przygotowaniu Związku Narodów Bałkańskich, który przeprowadził wojnę z Turcją i gruntownie zmienił kartę polityczną Półwyspu Bałkańskiego. Przez ogłoszenie książki Niemcy, Rosja i kwestia Polska oraz przez akcje na terenie słowiańskim wykroczyliśmy poza ramy polityki miejscowej, dzielnicowej, wystąpiliśmy jako jeden, Niepodzielny naród z jedną obejmującą całość Polski polityką I jako tacy stanęliśmy niedwuznacznie w obozie przeciw niemieckim. Pomimo skromnego zakresu tej akcji, bo na szerszy, środki nasze nam nie dozwalały Był to krok wielkiej doniosłości Gdy w sześć lat potem przyszła dla Polski chwila rozstrzygająca gdy wybuchła wielka wojna, posiadaliśmy już w polityce europejskiej pozycję przygotowaną. Nie mieliśmy już potrzeby legitymować się, wyjaśniać naszych motywów i dowodzić szczerości naszego stosunku do stron walczących. Od pierwszej chwili w obozie państw sprzymierzonych uznano nas za swoich, okazano nam zaufanie co nam dało względną swobodę działania. Gdyby nie to stanowisko nasze, proklamowane głośno już w roku 1908, nie wiem, czy by nam się udało zdobyć te pozycje wobec takich faktów jak Legiony Piłsudskiego, jak hałaśliwe manifestacje Naczelnego Komitetu Narodowego, jak wreszcie późniejsze działania tzw. aktywistów, tym bardziej, że i na terenie państw sprzymierzonych przez cały ciąg wojny nie ustawały intrygi dążące do podkopania naszego stanowiska, do zniszczenia tego zaufania, z któregośmy korzystali. Dziś jeszcze zdarza się słyszeć głosy z przekonania nawet płynące. Tak oni coś tam zrobili dla Polski na konferencji pokojowej ale mają w przeszłości takie grzechy jak na przykład neoslawizm. To mi przypomina jednego z Polaków, który mówił do Francuza My mamy głęboką wdzięczność dla Francji za to, co zrobiła dla nas podczas wojny i konferencji pokojowej. Bardzo ją kochamy i zapominamy jej to, że zawarła przedtem alians z Rosją. Jak gdyby Francja bez aliansu z Rosją mogła była dojść do wielkiej wojny, zwyciężyć i wespół z sojusznikami dyktować pokój wersalski, który ustanowił państwo polskie. Są ludzie, którzy w polityce uznają tylko żniwo. Nawożenie orka i siew są im niepotrzebne. Są tacy, którzy podczas pierwszych robót w polu już pytają o plon. A gdy nie widzą, Zniechęcają się i odchodzą. Polska bez żadnej wątpliwości ma o wiele więcej takich ludzi niż inne kraje. Wynika to niezawodnie stąd, żeśmy przez długi czas żyli bez polityki we właściwym tego słowa znaczeniu. To, co się nazywało polityką, to nie były ruchy celowe, jeno odruchy. Ta właśnie psychologia polityczna narodu wytwarzała dla nas największe trudności w naszej pracy. Mieliśmy zaufanie ogromnej większości kraju. Wierzono w uczciwość naszych poczynań, nawet w nasz rozum polityczny. Ale spadały na kraj na razie tylko Polityczne klęski, najszczersi zwolennicy, jeżeli nie obojętnieli całkiem, to zachowywali jedynie platoniczne sympatie, pozostawiając nielicznej garści ludzi naprawdę czynnych walkę z piętrzącymi się coraz bardziej przeciwnościami. A iluż było w tym okresie, po roku 1907, ludzi rozsądnych, którzy mówili, że wobec tak trudnego dla nas położenia, takiej bezowocności naszych wysiłków politycznych, lepiej najdłuższy czas działalność polityczną całkiem zawiesić, a oddać się wyłącznie pracy gospodarczej i kulturalnej. W ich oczach polityka w owym okresie była maniactwem, Niepotrzebnym sił marnowaniem I to właśnie wtedy, kiedyśmy widzieli Że położenie międzynarodowe Zmienia się z zawrotną szybkością Że chwila wielkich rozstrzygnięć jest bliska I kiedy ogarniała nas rozpacz Żeśmy tak mało zdołali Polskę do niej przygotować Od czasu, kiedyśmy rozpoczęli tę naszą akcję przeciw Niemcom Skromną, jak powiedziałem, ale po raz pierwszy wykraczającą poza bezpośrednią obronę zagrożonej polskości pod panowaniem pruskim. Akcję w pewnej mierze zaczepną, bo dążącą do podcięcia wpływów niemieckich w Rosji oraz w środkowej i południowo-wschodniej Europie zaczął się dla nas okres najtrudniejszy. We wszystkich trzech państwach rozbiorczych polityka rządów, dążąca już, jak powiedziałem, do okrojenia w skróconym tempie naszego obszaru narodowego, zaostrzała się coraz widoczniej. Wyrażała się w aktach coraz bardziej prowokujących. Stanowisko przedstawicielstw polskich w Berlinie, Petersburgu i nawet w Wiedniu stawało się coraz słabsze. Rządy coraz wyraźniej je lekceważyły. Prawodawstwo przeciwpolskie w Prusach nabrało już charakteru aktów szału tępicielskiego. Rząd rosyjski przystąpił już do przeprowadzania swego projektu hełmskiego. Jednocześnie zaś skupił ostatnią w Polsce kolej prywatną i wyrugował ze służby mnóstwo Polaków. Ba, nawet zaczął kupować w Królestwie własność ziemską, jak gdyby na kolonizację a w krajach zabranych przy wprowadzeniu samorządu ziemskiego stworzył kurię narodową polską w celu usunięcia Polaków od wpływu. W Austrii nie kończyło się na protegowaniu ukrainizmu z Wiednia, z jednej strony grasował we Lwowie konsul niemiecki, prowadzący intrygi z Rusinami, z drugiej zaś nawiedzał Galicję wschodnią hrabia Bobriński, który, występując w roli naszego przyjaciela i sojusznika słowiańskiego, przygotowywał oderwanie kraju i przyłączenie go do Rosji. Tak się przedstawiało położenie Polski we wszystkich trzech zaborach. A jak przeciwnicy mówili, takie były owoce polityki Dmowskiego. Jeżeliśmy ten okres przetrwali i nie byli zmuszeni do zlikwidowania naszej polityki, to tylko dlatego, żeśmy jasno widzieli cel, do któregośmy szli i wierzyli, że dojdziemy. Dlatego również, że społeczeństwo polskie ma zdrowe instynkty i wbrew temu, co się o nim mówi, nie jest tak zmienne w swym stosunku do kierowników politycznych. Prawda. Bardzo często człowiek u nas bywa podnoszony wysoko przez opinię publiczną i nagle spuszczony na dół. Ale to zwykle własna jego wina. Nie trzeba sobie sztucznie robić popularności. I nie trzeba doznawać zawrotu głowy na wyżynach. To wtedy się nie spadnie. Myśmy mogli skarżyć się na brak energii i wytrwałości u naszych zwolenników. Często na brak odwagi cywilnej w obronie swego stanowiska, na bierność dla miłego spokoju. Ale musimy przyznać, że w najcięższych chwilach, kiedy z zewnątrz i od wewnątrz atakowano nas z wściekłością, kiedyśmy mieli bardzo słabe środki propagandy, kiedy prawie cała prasa warszawska szła przeciw nam ławą, ogół Polski w swej większości od nas się nie odwrócił. I wierzyć nam nie przestał. Jednakże traciliśmy w tym okresie wiele ze swej świetnej pozycji, zdobytej w walce z ruchem rewolucyjnym w roku 1905. Narodowy Związek Robotniczy, będący główną naszą armią w walce z rewolucją, stał się naszym otwartym przeciwnikiem. Dla tych ludzi, nie zagłębiających się zanadto w zagadnienia polityczne, potrzebujących w polityce... Mocnego frazesu, nasza akcja to było zapszaństwo. Ordynarna ugoda z Moskalami. Oddaliwszy się od nas, związek ten popadł pod wpływy socjalizmu, z którym poprzednio walczył. Popularny dziennik, któryśmy oddali w ręce swoich ludzi, zdradził nas. Poszedł z furią przeciw nam I zajął stanowisko wyraźnie germanofilskie W szeregach stronnictwa zaczęło się odszczepieństwo Zjawiły się frondy, secesje Cała połać kraju, lubelskie, odpadła od naszej organizacji Pozostali tylko oddzielni ludzie Zmuszony zostałem do ustąpienia ze swego stanowiska w dumie z powodu drobnej pozornie sprawy, ale mającej dla naszej polityki zasadnicze znaczenie. Rząd wniósł do dumy projekt, prawa zamykającego wstęp do armii osobom pozostającym pod śledztwem za przestępstwa polityczne. Było to zabezpieczenie się przed propagandą rewolucyjną w szeregach. Myśmy budowali przyszłość sprawy polskiej na wojnie między Rosją a Niemcami i na klęsce Niemiec. Nie mogliśmy wtedy pragnąć rozkładu armii rosyjskiej przez propagandę rewolucyjną. Z naszego stanowiska jedynie logiczne było głosowanie za projektem. Prawa. Zdarzyło się, że ten wniosek przez niedopatrzenie pozostał wśród innych drobnych wniosków natury czysto formalnej, których na posiedzeniach koła nie dyskutowano. Gdy się znalazł na porządku dziennym w izbie, dałem komendę do głosowania za wnioskiem na swoją osobistą odpowiedzialność. To głosowanie koła wywołało przede wszystkim burzę w Rosji. Cała lewica z kadetami włącznie, cała będąca w rękach Żydów prasa, rzuciła się z wściekłością na koło polskie za jego reakcyjność. Wtórował temu atakowi chór wrogów reakcji w Warszawie. Atak był tak gwałtowny, że zachwiał szeregami naszego obozu. Na ogólnym zjeździe stronnictwa demokratyczno-narodowego, który się wkrótce odbył, zapadła uchwała Żebym na stanowisku pozostał, ale politykę w dumie zmienił. Odpowiedziałem, że inna polityka wymaga innego człowieka. Złożyłem mandat i wróciłem do pracy w kraju. A była ona bardzo potrzebna wobec sporego rozprzężenia w obozie. Najważniejszym zadaniem stała się już nie akcja polityczna na zewnątrz, ale organizacja opinii publicznej w kraju, któremu zaczął zagrażać chaos pojęć i zupełna dezorientacja polityczna. Tym bardziej to było potrzebne, że po aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry w przewidywaniu nieuniknionej wojny zaczęto szerzyć w Królestwie propagandę austrofilską, forsując ją z niemałym wysiłkiem. Rozdział 5. Pod znakiem nadchodzącej wojny. W tym samym roku, 1908, w którym przedstawiciele wszystkich narodów słowiańskich zjechali się w Pradze, by zapoczątkować w stosunkach wzajemnych nową erę. Polityka bałkańska Austro-Węgier zaczęła wykazywać niezwykłą inicjatywę i energię. Rosja, która zaledwie była, rozpoczęła dzieło reorganizacji swej armii, była jeszcze militarnie bezwładna i na jakąś mocniejszą politykę pozwolić sobie nie mogła. Niemniej przeto ówczesny minister spraw zagranicznych Izwolski powziął ambitny zamiar osiągnięcia na drodze dyplomatycznej wielkiej zdobyczy otwarcia dla Rosji Dardaneli. Liczył w tym na poparcie sojusznika francuskiego. Miał nadzieję, że Anglia związana porozumieniem z Rosją tym razem nie będzie stawiała przeszkód i wszedł w rozmowy z kierownikiem polityki Austro-Węgier baronem Aurentailem w celu pozyskania dla swych planów monarchii habsburskiej państwa głównie obok Rosji zainteresowanego na Bałkanach. Nieostrożnie dał on zapewnienie Aurentailowi, że Rosja, w zamian za życzliwe stanowisko Austro-Węgier w sprawie cieśnin, nic nie będzie miała przeciw definitywnej aneksji Bośni i Hercegowiny. Wkrótce potem, jesienią 1908 roku całkiem niespodzianie dla wszystkich gabinetów Ferdynand Bułgarski formalnie do owego czasu lennik sułtana ogłosił się niezależnym monarchą z tytułem króla, a następnego dnia Franciszek Józef proklamował wcielenie do monarchii hałbsburskiej okupowanych na mocy traktatu berlińskiego prowincji tureckich, Bośni i Hercegowiny. Rosja, zaskoczona tymi faktami, nie mogła na nie reagować. Krępowało ją zobowiązanie dane przez Izwolskiego, który zrozumiał, że go oszukano. Jeszcze więcej wszakże gniew jej hamowała własna niemoc. Izwolski próbował potem osiągnąć zgodę mocarstw na otwarcie cieśni. To mu się wszakże nie udało, ile że napotkał przede wszystkim na opór Anglii. Dowiedział się również, jeżeli tego nie wiedział przedtem, że w razie jakichkolwiek kroków wrogich względem Austrii Rosja miałaby do czynienia również i z Niemcami. Trzeba było, mówiąc językiem pospolitym, schować obrazę do kieszeni. Powszechnie uważano to posunięcie Austrii, dokonane na spółkę z Ferdynandem Koburskim, za jej krok zrobiony na jej wyłączną odpowiedzialność, bez porozumienia z sojusznikiem niemieckim. W Berlinie nawet, jakby okazywano pewne niezadowolenie ze zbytniej ruchliwości... I samodzielności polityki austriackiej. Nie trzeba wszakże zapominać, że dla Niemiec, uprawiających przyjaźń z Turcją, umacniających tą drogą swój wpływ w Konstantynopolu i robiących szybkie postępy w Azji Mniejszej, jawne łączenie się z polityką austriacką na Bałkanach było niedogodne. Narzucał się więc podział ról pomiędzy dwoma państwami, które były związane węzłami ściślejszymi niż zwykłe przymierze. Jedno było gorącym przyjacielem Turcji, starającym się stopniowo zamieniać przyjaźń na protektorat. Drugie zaś ograbiało ją otwarcie, niby bez porozumienia z tamtym. Gdyby wszakże ktoś to drugie chciał pohamować w zaborczości, przypomniano by mu, że sojusz istnieje i że będzie miał z obu sojusznikami do czynienia. Aneksja Bośni i Hercegowiny sprawiła duże zamieszanie w polityce międzynarodowej. Pośrednio, wprowadziwszy na porządek dzienny sprawę cieśnin, Wywołała ona czasowe ochłodzenie stosunków między Rosją a Anglią. Uprzytomniła ona Rosji jej słabość, a co za tym idzie zależność od Niemiec i dała broń w ręce żywiołom germanofilskim w państwie carów, które zaczęły wywierać silny nacisk w kierunku zbliżenia się z Niemcami, a oddalenia od państw zachodnich. Zdawało się nawet przez pewien czas, że Rosja nawróci do ścisłego związku z Niemcami, płacąc za to swą mocarstwową rolą. Wytworzyła też ona pewne rozdźwięki w świecie słowiańskim, podrażniła Serbię, wzmacniając tam nastrój antyaustriacki, podczas gdy Słowianie w Austrii radzi byli z niej, widząc w niej wzmocnienie żywiołu słowiańskiego w monarchii habsburskiej. Chorwaci żywili nadzieję stworzenia pod berłem Habsburgów wielkiego państwa chorwackiego, gdy tacy politycy jak Kramarz obiecywali sobie przerobienie Austrii na państwo rządzone przez Słowian. Przyglądając się polityce mocarstw europejskich w latach, które potem nastąpiły, można było mieć wrażenie, że odbywa się jakieś wielkie ich przegrupowanie, że istniejące przymierza i porozumienia rozluźniają się i nadchodzi utworzenie nowych. Logika wszakże wypadków jest o wiele silniejsza od logiki dyplomatów. I nas, organizatorów polityki polskiej, ocaliło od dezorientacji to, żeśmy daleko stali od właściwej dyplomacji państw europejskich, a za to bacznie śledzili rozwój wypadków i starali się przewidzieć ich nieuniknione konsekwencje. Wszystko nam wskazywało na zbliżanie się wielkiej wojny europejskiej, w której trójporozumienie zmierzy się z sojuszem dwóch mocarstw Europy Środkowej. Niezawodne źródło konfliktu Leżało na Bałkanach. Aneksja Bośni i Hercegowiny stała się bodźcem dla państwek bałkańskich, pobudzającym ich energię i zmuszającym je do szukania nowych dróg ku zabezpieczeniu swej niezawisłości i urzeczywistnieniu swych aspiracji. Na miejsce dawnej grawitacji, jednych ku Rosji, drugich ku Austrii, zjawia się dążność do zbliżenia się do porozumienia między sobą. Świeżo mianowany ambasador rosyjski w Konstantynopolu, Czarykow, człowiek z reputacją wroga Niemiec, właściwie zaś tylko zacięty wróg Austrii, sympatyzujący z nowym ruchem słowiańskim, zaczyna pracować nad wytworzeniem Związku Państw Bałkańskich, do którego... Miałaby wejść i Turcja. System ten miał zniszczyć wpływy austriacko-niemieckie na Bałkanach i położyć tamę ekspansji państw centralnych. Nie potęgą rosyjską, ale przez połączenie samoistnych sił na miejscu. Polityka angielska na Bliskim Wschodzie Zaczyna powracać do dawnej swej aktywności. Jednocześnie w trzecim państwie Trójprzymierza we Włoszech rozwija się silny ruch umysłów w postaci prądu nacjonalistycznego, którego głównym twórcą i organizatorem jest Enrico Corradini. Kierunek ten nieodgrywający roli w parlamencie zdobywa sobie wielką siłę w kraju i nie tyle ilością, co jakością swych ludzi. Ich zapałem i energią zaczyna wywierać nacisk na politykę państwa. Pobudza on Włochy do energii w działaniu na zewnątrz. Wiąże się z włoską irredentą w Austrii. Szuka dróg ekspansji narodowej. Wreszcie zmusza państwo do wojny libijskiej, wojny z Turcją o Trypolis. Mocarstwa europejskie, w swym dążeniu do utrzymania pokoju za wszelką cenę, starają się umiejscowić tę wojnę w Afryce. Jednakże Włochy zajmują niektóre wyspy egejskie. Teren wojny zbliża się ku Bałkanom, co sprowadza wybuch powstania albańskiego. Nagle, niespodzianie całkiem dla gabinetów dyplomatycznych, zjawia się na widowni Związek Państw Bałkańskich nie z Turcją, ale przeciw Turcji. Bułgaria, Serbia, Czarnogóra i Grecja związane pomiędzy sobą konwencją wojskową pod jesień roku 1912 wypowiadają wojnę Turcji i w ciągu miesiąca oczyszczają z wojsk tureckich prawie cały półwysep bałkański, aż po Çataldze, zagradzającą wejście do Konstantynopola. Zaskoczone tymi nagłymi, a wielkimi wypadkami, gabinety europejskie zapewniają zrazu, że nie pozwolą zmienić status quo na Bałkanach, ale okazuje się w krótkim czasie, że to jest czcze gadanie, czcze zapewnienia. Po takich wynikach wojny nikt nie mógł marzyć o przywróceniu dawnych granic. Ta wojna wykazała większą o wiele niż powszechnie przypuszczano siłę państewek bałkańskich, a dodać trzeba, że nieco skompromitowała i Niemcy, boć armia turecka była organizowana i ćwiczona przez instruktorów niemieckich, którzy nawet brali w niej udział i kierowali ogniem z dział dostarczonych przez Niemcy. Dała ta wojna poważną lekcję dyplomacji wielkich mocarstw, wskazując jej, że nie jest ona całkowitą panią położenia międzynarodowego, że małe państewka zdolne są bez jej udziału gruntownie to położenie zmienić. Nade wszystko zaś uczyniła ona wojnę europejską nieuniknioną w bardzo bliskim czasie. Jednocześnie z niekorzystną dla Austrii zmianą sytuacji na Bałkanach, ze zjawieniem się Związku Państw Bałkańskich, w Wiedniu słusznie uznano to za przechylenie się szali na stronę Rosji. Zjawia się w Galicji silna agitacja polityczna pod hasłem «walki o niepodległość». Odbywają się liczne zebrania, wychodzą broszury, odezwy, prowadzone są ćwiczenia wojskowe młodzieży w Związku Strzeleckim. Władze austriackie ruch ten nie tylko tolerują, ale mu sprzyjają. Sztab udziela pomocy w ćwiczeniach wojskowych. Austria widocznie gotuje się do wojny z Rosją i postanawia w tej wojnie wygrać kwestię polską. Ludziom, którzy nie wierzyli w samodzielność Austrii, którzy zdawali sobie sprawę z jej uzależnienia od Niemiec, musiało się nasuwać przede wszystkim pytanie, jak na tę sprawę zapatruje się Berlin. Z trzech państw rozbiorczych najsilniej zainteresowane w kwestii polskiej, jak już mówiłem, były Prusy. Cała ich kariera dziejowa była z losami kwestii polskiej najsilniej związana. Czyż można przypuścić, ażeby Austria, ich na pół sprzymierzeniec, na pół klient, mogła wysuwać na porządek dzienny tę, tak systematycznie tłumioną od dawna, tak żywotną dla Prus kwestię polską, bez porozumienia się z nimi, bez otrzymania na to ich Zgody? Przypuszczenie takie byłoby przeciwne wszelkiej logice politycznej. Nie ma wątpliwości, że gdyby Austria chciała podnieść sprawę polską wbrew intencjom Prus, istnienie całego przymierza między dwoma państwami stanęłoby pod znakiem zapytania. Jeżeli zaś to było zrobione za zgodą Berlina, to, znając surową konsekwencję polityki pruskiej, która w żadnej dziedzinie tak się nie uwydatniała, jak w kwestii polskiej, możemy być pewni, że ta zgoda nie była dana lekkomyślnie, bez należytego zważenia wszystkich możliwych skutków, robionego przez Austrię kroku. Bez względu na to, co myślano, Jakie plany sobie kreślono w Wiedniu? Berlin tę sprawę na pewno rozważał ze swego punktu widzenia i musiał uznać, że poruszenie na nowo kwestii polskiej w danych warunkach jest w zgodzie z linią jego polityki. Jeżeli mówimy o uzależnieniu Austrii od Niemiec, to nie chcemy przez to powiedzieć, że w Wiedniu jedynie wykonywano rozkazy idące z Berlina. Austria miała swoje ambicje i swoje plany. Cele jej polityki bałkańskiej rodziły się w Wiedniu i tam były kreślone jej drogi. W szczegółach ta polityka robiła czasami posunięcia, które wprawiały Berlin w kłopotliwe położenie, ale w ogólnych liniach odpowiadała ona, niemieckim planom ekspansji na Bliskim Wschodzie, dla którego Austro-Węgry były pomostem. W miarę jak zaczynał odgrywać w polityce austriackiej rolę następca tronu arcyksiąże Franciszek Ferdynand, polityka ta nabierała nawet niemałej samodzielności i zjawiały się w niej szersze plany. Jednak plany te nie szły w poprzek zasadniczym założeniom polityki niemieckiej. Odgrywały też niemałą rolę ambicje sfer wojskowych austriackich, które raz nareszcie chciały światu pokazać, że Austria umie przeprowadzić zwycięską wojnę. Ambicje te były na rękę sojusznikowi niemieckiemu, bo pociągały za sobą ogromne w owym czasie kredyty na armię austriacko-węgierską i wzmożoną pracę nad jej udoskonalaniem, co podnosiło potęgę i znaczenie przymierza. Pociągały one wprawdzie za sobą także możliwość niewczesnej, niepożądanej dla Niemiec wojny. Dyplomacja wszakże berlińska przy swoim wpływie na Austrię miała możność to niebezpieczeństwo uchylać. Dużą zaś dogodność przedstawiał podział ról między dwoma sojusznikami, przy którym Austria się awanturowała, wytwarzała zamieszanie, Niemcy zaś w swej roli rozważnej i powściągliwej starały się wyciągnąć z położenia korzyści odpowiadające ich planom. Nie zawsze przez polityków austriackich rozumiane. W polityce bałkańskiej państwu habsburskiemu się nie wiodło, Okazało się, że aneksja Bośni i Hercegowiny, uskuteczniona przy wyprowadzeniu w pole izwolskiego przez Airentala, czyn, z którego dyplomacja austriacka była tak dumna, nie był wcale posunięciem najszczęśliwszym. Dała ona bodziec do urzeczywistnienia tego, o czym od dawna marzono i co od dawna uważano za Chimerę. Do stworzenia Związku Państw Bałkańskich, którego nieoczekiwane zwycięstwo nad Turcją przecinało Austrii drogę do Salonik. Zamykało jej pole ekspansji na południe.